Minęła 23, a tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Wieloletni spór wokół Trybunału Konstytucyjnego wszedł dziś w nową fazę. Sześcioro wybranych w marcu sędziów Trybunału złożyło ślubowania w Sejmie. W tym także dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent. Podlegamy wyłącznie Konstytucji, oświadczyli sędziowie. Po złożeniu dokumentów w kancelarii prezydenta, nowo wybrani sędziowie wydali krótkie, wspólne oświadczenie, które w ich imieniu odczytał sędzia Krystian Markiewicz. Mamy zgodnie z rotą ślubowania służyć wiernie narodowi, stać na straży konstytucji, a powierzone nam obowiązki wykonywać z najwyższą starannością. W oświadczeniu podkreślono również, że umożliwienie wypowiedzenia tej roty w uroczystej formie to obowiązek prezydenta wobec narodu. Prezydent postąpił tak jedynie względem dwojga z nas. Zdecydowaliśmy się zatem na złożenie ślubowania, na które zaprosiliśmy pana prezydenta. Dziś ślubowanie przed Marszałkiem Sejmu złożyli sędziowie Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska, a także Dariusz Szostek i Magdalena Będkowska, czyli dwoje sędziów, od których ślubowanie przyjął prezydent Karol Nawrocki. Przemysław Lis, Polskie Radio. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ocenił, że działania związane z powołaniem sędziów Trybunału i złożeniem przez nich przysięgi zostały dziś definitywnie zakończone. Z kolei szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki oświadczył, że prezydent Karol Nawrocki nie uznaje tego co zdarzyło się w Sejmie ze ślubowaniem sędziów i zapowiedział, że w najbliższych dniach do Trybunału trafi wniosek w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem i Sejmem. Napięcia między Stanami Zjednoczonymi a NATO nasilają się. Prezydent USA Donald Trump rozważa wycofanie amerykańskich wojsk z Europy. Wszystko po tym jak sojusznicy odmówili wsparcia w wojnie z Iranem. Donald Trump rozważa wycofanie części amerykańskich wojsk z Europy, motywując to frustracją wywołaną odmową sojuszników z NATO, którzy nie zgodzili się pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa żeglugi w Ciesinie Ormus podczas wojny z Iranem, informuje Reuter. Agencja, powołując się na swoje źródła podkreśla, że prezydent pozostaje również rozgniewany faktem, iż jego plan przejęcia kontroli nad Grenlandią nie doszedł do skutku. Jednak jak na razie nie podjęto żadnej decyzji, a Biały Dom nie wydał Pentagonowi polecenie opracowania konkretnych planów redukcji liczebności wojsk w Europie. Majami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Premier Izraela Benjamin Netanyahu polecił swojemu rządowi rozpocząć bezpośrednie rozmowy pokojowe z Libanem. To efekt presji ze strony Stanów Zjednoczonych, które obawiają się, że działania Izraela wpłyną na kruchy rozejm i negocjacje z Iranem. Wykluczenie Libanu z zawieszenia broni, a także wczorajsza masakra w Libanie wywołały oburzenie na całym świecie. W Bejrucie mieszkańcy cały czas są w szoku nurszła właśnie ze swoim chłopakiem do restauracji przy kornisz al -Mazra, jednej z głównych arterii Bejrutu. Uh, Nic nie słyszałam, ale nagle zobaczyłam, że ludzie obok mnie biegną wszyscy w jednym so. kierunku i krzyczą bombardują, bombardują. Odwróciłam się i zobaczyłam, że bomba była tuż obok mnie. Też zaczęliśmy uciekać. We wczorajszej masakrze, gdy w ciągu 10 minut Izrael zaatakował 110 razy, głównie w Bejrucie, zginęło ponad 300 osób, a ponad 1100 zostało rannych. To był największy atak na Bejrut od początku wojny. Bomby poleciały na gęsto za Zaludnione dzielnice z Bejrutu dla polskiego radia Milena Rasi Trzecha. To są aktualności: jedynki. Czeska spółka Orlenu odpowiada na zarzuty premiera Andrzeja Babisza. Szef rządu oskarżył dystrybutorów o zawyżanie hurtowych cen paliw. Według Orlenu o nieuczciwych praktykach nie ma mowy, ponieważ ceny odzwierciedlają sytuację na rynku ropy. Orlen Unipetrol w oświadczeniu przesłanym Polskiemu Radiu podkreślił, że ceny hurtowe opierają się na specjalnym indeksie, który uwzględnia nie tylko notowania ropy, ale także specyfikę regionu i kurs korony wobec dolara. Koncern odniósł się również do wypowiedzi premiera dotyczącej pożyczki ropy ze strategicznych rezerw. Pożyczyliśmy wam ropę, więc bądźcie fair, powiedział Andrzej Babisz, wzywając Orlen do obniżenia cen. Spółka wyjaśniła, że wypożyczenie ropy było konieczne z powodu prac konserwacyjnych na rurociągu łączącym port w Tryjeście z czeskimi rafineriami Orlenu. Państwowy właściciel infrastruktury przesyłowej nie był w stanie zapewnić transportu pełnego wolumenu zakupionej przez nas wcześniej ropy. Dzięki wypożyczeniu surowca możemy utrzymać. Ciągłość produkcji paliw oraz ich dostawy na rynek czeski, przekazał rzecznik spółki Paweł z Spragi Wojciech, Stobba, polskie radio. I jeszcze wracamy do kraju. W suwałkach nie żyje mężczyzna, który przewrócił się podczas jazdy hulajnogą elektryczną. W wyniku odniesionych obrażeń, pomimo ponad godzinnej reanimacji, nie udało się go uratować. To była aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy przymrozki, lokalnie silne zamglenia i mgły. Temperatura od minus 6 stopni na wschodzie i w centrum kraju do minus 1 na południowym zachodzie. Wiatr słaby. Jedynka. Polskie Radio.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 Autopromocja. Siedem minut po godzinie 23.00 w programie Pierwszym Polskiego Radia Czas na Kulturę. Po godzinie 23.40 Magda Mikołajczuk będzie świętować dziewięćdziesiąte urodziny. No, wybitnego dyrygenta, kompozytora, pianisty Jerzego Maksymiuka. Dzisiaj obchodzone są urodziny mistrza, maestro, ale także 70-lecie pracy artystycznej. To po 23:40. A ja już teraz zapraszam Państwa do kina na filmy. Magazyn bardzo filmowy. Martyna Podolska, dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Jak zwykle przed nami magazyn bardzo filmowy, w którym opowiemy o tych nowościach kinowych, ale zajrzymy też do świata kina. Dzisiaj tyle się wydarzyło, ale naprawdę się wydarzyło. 21 filmów, wśród nich 1949 Pawła Pawlikowskiego powalczy o Złotą Palmę podczas 79. Festiwalu Filmowego w Cannes do konkursu Ensemble Zakwalifikował się także The Meltdown Manueli Martelli z Jakubem Gierszałem w Obsadzie. Do konkursu głównego zakwalifikował się też film Historie równoległe z Izabeli Perry, Katrin Deneff, Vincentem Kaselem To film, do którego produkcję przygotowali wspólnie Krzysztof Piesiewicz i Maciej Musiał. O tych filmach już więcej Państwu opowiadamy w tej części naszej audycji. Oficjalną selekcję zaprezentowano dzisiaj podczas konferencji prasowej transmitowanej online, jak podkreślił dyrektor artystyczny wydarzenia Thierry Fremont, ogłoszone tytuły wybrane spośród niemal spośród niemal 2,5 tysięcy zgłoszeń stanowią tylko 95% programu. Ostateczną listę festiwalowych obrazów poznamy w najbliższych tygodniach, No ale jak wiemy, zakwalifikowało się do konkursu głównego 21 filmów, a wśród nich najnowszy film Pawła Pawlikowskiego.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 Jak wynika z różnych zapowiedzi, bo wciąż niewiele wiemy o tym najnowszym filmie Pawła Pawlikowskiego. Scenariusz jego powstał na podstawie książki Czarodziej o życiu Tomasa Manna. W rolach głównych zobaczymy gwiazdę strefy interesów i anatomii upadku Sandre Hiller i znanego z Monachium Hansa Zischlera. Zaś wśród twórców produkcji znaleźli się wstali stali współpracownicy Pawlikowskiego, czyli operator Łukasz Żal, kostiumolożka Aleksandra Staszko, montażysta Piotr Wójcik, scenografowie Katarzyna Sobańska i Marcele Sławiński, a także kompozytor Marcin Masecki. To będzie dopełnienie trylogii, czyli Idy, Zimnej Wojny, no i właśnie teraz Faterlandy. A tak Paweł Pawlikowski mówił na naszej antenie o Idzie, jeszcze przed tym, jak zdobyła to największe i najważniejsze trofeum, czyli Oscara. Pisałem ją jak, przez jakiś okres z Rebeką Lękiewicz w Anglii, po angielsku. Potem przepisałem to w Polsce, zmieniłem bardzo dużo i cały czas pisałem właściwie w trakcie robienia tego filmu, bo ja staram się robić... No dlatego ten film być może jest jakiś taki no, proporcjonalny czy tam harmonijny, że cały czas był rzeźbiony w przygotowaniach. Y no, podczas pisania scenariusza, ale, ale w, przy próbach cały czas przerabiałem ten scenariusz. To była taka, taka żywa materia, więc tam nie było jak gdyby takiej literackiej formy, którą potem jakoś fotografujemy i tam aktorzy coś grają. Wszystko było takim dosyć organicznym procesem, gdzie obraz, aktorstwo, dialog, rytm, sceny, wszystkie są jak gdyby lepione na bieżąco. Trochę tak robię, tak robię filmy. To nie jest, być może, taki konwencjonalny, konwencjonalny sposób na robienie filmów, ale tak to robię i staram się, żeby to wszystko właśnie jakoś współdziałało cały czas. Że jak Czuję, że jest coś zbyt literackie, czy coś, jakiś dialog wystar, wystaje, czy coś jest zbyt jakieś takie fotograficznie przekombinowane, czy aktorzy jakoś coś, jakiś fałsz się wkrada. W każdej chwili ingeruję, biorę udział, zmieniam. No, maczam palce we wszystkim cały czas, więc to jest trochę tak, taka metoda, tak jak pani mówi, że tam został sfotografowany. No, mówi pani o innym kinie, bo to kino jest takie właśnie dosyć organicznie lepione. Jest oczywiście jakaś literacka podstawa, z której się potem, no, od której się człowiek potem odbija, potem szuka się miejsc fotograficznych, fajnych, jakichś ciekawych. Potem jest praca z operatorem, ale też nie, że tam operator sobie przyszedł i sfotografował, to wszystko właśnie jest jak gdyby proporcjonalne. I nigdy m, zawsze dbam o to, żeby fotografia się nie odbijała od aktorstwa, żeby w każdym ujęciu, a cały, cały film jest opowiedziany w pojedynczych ujęciach przede wszystkim, gdzie wszystko musi grać właśnie tam tak, no, gra aktorska, rytm całej sceny, światło, kadrowanie. Więc to jest bardzo specyficzny sposób robienia filmów. Tak i tak właśnie pracuje Paweł Pawlikowski, który, który wyjechał z naszego kraju, gdy był młodym chłopakiem, ale z wielką chęcią powrócił, by także i u nas tworzyć filmy. Chociaż oczywiście jego kariera nabrała rozpędów w Wielkiej Brytanii, a potem pochłonął go cały, cały świat. No ale ta Polska jest w jego sercu. Też przez jakiś czas się zastanawiałem, kim jestem, ale to wszyscy teenagerzy się zastanawiają nad tym. A ja się jeszcze inaczej zastanawiałem, bo akurat wylądowałem w Anglii i nie mówiłem ani słowa po angielsku, w ogóle gdyby byłem nikim przez jakiś czas. I to było... No i każdy teenager w ma, ma jakiś kryzys tam w, jak ma 15, 16, 17 lat i oczywiście u mnie to było, czy jestem Polakiem, czy jestem hipisem, czy, czy jestem Anglikiem. Na pewno dużo tego wtedy było, no i dużo, tak, cały czas w życiu takiej kwestie jakieś się pojawiają. Znaczy niektórzy ludzie po prostu działają i się nie pytają, nie pytają nikogo kim są, po prostu definiują się przez jakieś tam działania. Ale ja często miałem takie momenty, że zastanawiałem się co ja tu robię, dlaczego jestem tu a nie tam, kim jestem, no zawsze czułem, że jestem Polakiem, tego, tego nie z tym nie było problemów, ale też miałem to pytanie, czy mógłbym w Polsce mieszkać. No za komunizmu, nie chciałem w Polsce mieszkać, więc tego pytania, to nie było takie konkretne pytanie, ale, ale zastanawiałem się właśnie, czym jest dla mnie Polska, tak przyglądałem się trochę z boku, czasami byłem dumny i zafascynowany, jak powstała Solidarność na przykład, byłem strasznie dumny, a czasami ta Polska była jakaś taka mniej ciekawa, pełna pieniactwa, jakiejś złości, jakieś groteski. no wtedy, wtedy się raczej wstydziłem. No ale różnie to było. Teraz to już przeszło mi to wszystko. Po prostu Polska jest moim krajem i, i nie, nie obserwuję jej z boku, czy nie oceniam. Po prostu to są moje śmiecie, gdzie, gdzie, gdzie chcę być, przebywać i robić filmy być może. Aha, i z tego my się bardzo, bardzo cieszymy. Czekamy na najnowszy film Fatherland Pawła Pawlikowskiego. Premierowo zobaczymy go podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. A do tego tematu jeszcze powrócimy, bo kilka słów opowiemy o historii równoległej. Tak ten tytuł ma już polskie tłumaczenie. Takie właśnie. Za chwilę więcej o, o tym filmie odwołującym się wprost do dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego, ale zanim o tym filmie, to niech Zabrzmią dwa serduszka w wykonaniu naszej chluby narodowej wspaniałej aktorki Joasi Kulik prosto z zimnej wojny. Ta serduszka cztery oczy, ojojoj. Co płakały we dnie w nocy, ojojoj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie. Że się. Kiedy chłopiec chorzy miły A ja chłopca hab za szyję Będę kochać póki żyję Lotka głosi, że Joanna Kulik nagrywa płytę i ma wkrótce ta płyta z Kubą Więckiem, zresztą znakomitym saksofonistą, jazzmenem, kompozytorem, ma wkrótce ta płyta pojawić się na rynku. W magazynie bardzo filmowym z pewnością będziemy ją prezentować. Polskie radio. Jedynka zaraz kilka słów o premierze, bo jutro do kiny wchodzi wyjątkowy film pod tytułem Dmuchawce w reżyserii Momoko Seto. To jest japońska reżyserka. Produkcja łącząca oszałamiające zdjęcia natury z unikalną animacją. To jest opowieść o niezwykłej rodzinie wrażliwych, delikatnych, malutkich, a zarazem pełnych odwagi dmuchawców, które zostają oddzielone od rośliny matki, gdy ziemię dotyka katastrofa. Naprawdę niewiarygodne zdjęcia, przepiękny, sensualny obraz, no i przede wszystkim temat, jakże ważny, bo przecież opowiadający o tym, dzięki czemu także i my żyjemy i i jesteśmy. Mnie udało porozmawiać się z Mamoko Seto, reżyserką tego filmu, którą pytałam właśnie o ten pomysł, o koncept, o to, jak wpadła na to, by w taki sposób wysublimowany opowiedzieć historię tak naprawdę życia, życia i cierpienia roślin. I wanted to, to write a story that we haven't really Uh, heard before or in a film that we haven't seen before or lived lived before and uh, the idea was to make an uh, adventure film,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 Um, yes, temu. Wtedy temu, też is było istotne, ale o tym zapominaliśmy. Wtedy well, też was istotne, important, but uh, we were this. Um, was difficult to, con to convince uh, people of course to, to movie because people are not used to it. We are not used to have a non 10 Bored, Oczywiście trudno było przekonać ludzi worked, yeah. do zrobienia tego so, uh, filmu, bo uh, nikt nie like jest do tego przyzwyczajony. Nie przyzwyczailiśmy had, się do tego, by głównym bohaterem nie był człowiek. Nie wierzymy, że możemy spędzić w kinie ponad godziny i nie umrzeć z nudów, gdy na ekranie nie ma ludzi. To było dla nas wielkie wyzwanie pod kątem scenariuszowym i narracyjnym, ale miałam u boku niesamowitego współsonażystę Alana de Ten francuski twórca również chciał tknąć w te nasiona Mnóstwo emocji, tak abyśmy poczuli z nimi więź, utożsamili się z nimi i sami byli zaskoczeni tym, że rozumiemy nasiona, bo one tak jak my po prostu szukają swojego domu. Czy uważasz, że twój film to jest rodzaj alertu, sygnału ostrzegawczego, że rośliny są dla nas kluczowe i że musimy się na nich skupić, musimy się skupić na ekologii? Oczywiście, rośliny są dla nas fundamentalne. Wszyscy to we wiemy, know, bo oddychamy tym, being, co one wydalają tlenem, ejection, prawda? Bez roślin oxygen, nas tutaj right? nie ma, And więc so one that, nie są tylko ważne. So one są niezbędne. To dzięki nim żyjemy. Ale zapomnieliśmy they o jednej leaf. rzeczy. Kiedy But na what przykład what rozmawiamy z dziećmi o tym, w, co warto when chronić, when we, we, ludzie częściej mówią o słoniach czy innych wielkich zwierzętach, których nawet nigdy nie widzieli na żywo, na oczy. Zapominają o drzewie, które rośnie tuż obok. Rośliny są dla ludzi niewidzialne. Dlaczego? Bo są wszędzie, bo nigdy nie poświęcamy im uwagi. Robimy filmy o kotach, o królikach, ale nie o roślinach, a przecież one też są pełnoprawnymi aktorami w spektaklu życia. film o o ale nie o roślinach. Ale są też aktorami życia. Czy sądzisz, że rośliny mają życie emocjonalne? W moim filmie tak. Mam nadzieję, że widzowie poczuli emocje wchodząc w skórę takiego nasiona. Cóż, nie jestem biologiem, ale naukowcy zajmujący się tą dziedziną mówią dziś, że rośliny komunikują się ze sobą za pomocą związków chemicznych czy enzymów. Wiemy, że gdy są zjadane przez drapieżnika, potrafią przekazać sobie nawzajem informacje. Belgijska filozofka Visiane Desprat powiedziała kiedyś, że ludzie są największymi analfabetami świata, ponieważ nie potrafimy Another odczytać tych komunikatów, mimo że one krążą wszędzie, Belgium, wszędzie wokół nas. To jest piękne. Oczywiście nie wiemy, ana, czy rośliny czują tak jak my, pewnie zupełnie inaczej, ale coś we w nich jest, bo przecież są istotami messages. żywymi. A jak w Twojej wyobraźni, they, twoje they, wyobraźni w Twoim filmie like mikroświat something roślin different. dialoguje z makroświatem kosmosu? Należą do osób, które wierzą, że istnieje tajemnicza więź, między mikroświatem, a ogromem wszechświata. Pamiętam, jak w szkole średniej uczyłam się chemii i pomyślałam, no tak, atom. Masz jądro atomu i krążący wokół niego elektron. To wygląda jak planeta z satelitą, prawda? Ten sam ruch, ta sama dynamika. Mam poczucie, że kiedy zejdziesz bardzo, bardzo głęboko w ten mikroskopijny, atomowy wymiar, łączysz się w jakiś sposób z tym wielkim światem. To może brzmie nieco ezotrycznie, ale to jak taka wielka więź, która rodzi się z małych punktów, mniejszych niż atom. Tak zresztą postrzegamy to w nauce. Podoba mi się ten efekt lustra, że to, co najgłębsze jest jednocześnie właśnie największe i być może kiedy zrobisz maksymalny odjazd kamery z poziomu wszechświata czy galaktyki w końcu wrócisz do tego najmniejszego świata lubię wyobrażać sobie to na wzór grafiki MC Escher'a Wracając do filmu, ciekawym przykładem są właśnie mniszki lekarskie, te kwiaty, te dmuchawce. Aster po grecku oznacza gwiazdę i faktycznie te małe nasiona i kwiaty mniszka wyglądają jak gwiazdy w pierwszej scenie filmu. Wszechświat kurczy się i zmienia właśnie w te kwiaty ze względu na nazwę, podobieństwo wizualne i moje przekonanie, że to co małe jest nierozerwalnie połączone z tym co wielkie. Uwielbiam pierwsze ujęcie ono do mnie przemawia myślę że to kwestia energii, prawda tak to czysta energia joining you know in my in my image like this and what was interesting to come back from the to the film is a Lions the flower W in greek the latin name is asterace aster in greek it's mean stars And when, because they look like stars, you know, the little dandelion seeds and flowers. And I, in the first scene of the film, the universe contracts mm. and become those uh, flowers, because of the name, because of the resemblance, because of the similitude, uh, and because of my point of view that there is something small is connected to something big. I like this first shot uh, that is told me. Yeah. I think that is, you know, it's energy, yes? Yes, it's, it's, energy. it's, it's energy, yeah. No tak, bo wszystko jest energią. energią. Momoko Seto, japońsko-francuska reżyserka, opowiadała nam o dmuchawcach. Celowo opowiadam o tym filmie państwu na samym początku, bo chciałabym właśnie, żeby państwo wybrali się na tę znakomitą animację i poszukali trochę wytchnienia, ale także i takich zupełnie innych, subtelnych wrażeń. Bo tak naprawdę wiem, że wybiorą się państwo na głośny film, oczekiwany, promowany z Robertem Patisonem i z Zentają, czyli drama. Piękni, zamożni, zakochani. No i ślub, który ma się wydarzyć, to ma być taka kropka nad i. No ale pytanie, czy do niego dojdzie, co się uda ustalić, czy będzie zdrada, czy nie będzie zdrady, czy uda się wybaczyć. No, nie mogę nic więcej Państwu powiedzieć. Myślę, że to jest warty uwagi film. Zabawny, ale też i wzruszający. Poruszający, no i taki potrzebny, no bo o nas, o relacjach, o związkach, odwołujący się przecież do tego, z czym zmagamy się na co dzień. No to teraz w magazynie bardzo filmowym piosenka właśnie promująca ten film. because Się dzisiaj cieszymy z tych polskich akcentów podczas festiwalu w Cannes. Za chwilę do nich powrócimy, ale okazuje się, że polski akcent też jest obecny właśnie przy filmie drama. Cześć, to Zosia McKenzie. Jestem scenografką filmu drama z Endeją i Robertem Pattinsonem I bardzo się cieszę, że mogę zaprosić Was na ten film właśnie po polsku. Już od tego kwietnia w Chinach. <laughs> no i udało się. Polski akcent w scenografii właśnie tego e, filmu. No a my powracamy do festiwalu e, w Cannes i do doniesień e, medialnych, bo oprócz tego, że ogłoszono właśnie tytuły biorące udział w konkursie e, głównym, no to także żyjemy także informacją, że e, powstał e, film inspirowany dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego. E, w tym roku mija, e, przypomnij 30. rocznica śmierci tego wielkiego polskiego e, reżysera. Producentami wykonawczymi filmu są Krzysztof Piesiewicz, czyli wieloletni scenarzysta e, i współpracownik Krzysztofa Kieślowskiego, ale także aktor Maciej Musiał. E, to jest film pod tytułem Historie równoległe w reżyserii Laureata Oscara Ashara Farhadiego, pochodzącego z Iranu, z Izabel Iper, Katrin Denef, Vincentem Kasalem. E, no i kilka słów od krytyka filmowego Janusza Wróblewskiego, który dowiedział się właśnie trochę więcej o, o tej próbie ekranizacji ponownej adaptacji inspiracji Dekalogiem. Okazuje się, że to nie pierwsza.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 ponownie w obsadzie międzynarodowej. No i pytanie, czy to dobrze, czy źle?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 dominuje siła i taki głos rozsądku i pokazania, co jest ważne, a co nie. Mnie się bardzo podoba. Dekalog w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego został zrealizowany w roku 1988 na podstawie scenariusza napisanego wraz z Krzysztofem Piesiewiczem, wspomnianym zresztą. Jednak cały ten cykl został pokazany w telewizji dopiero na przełomie 1989 i 1990 roku. Międzynarodowy sukces Dekalogu jako cyklu telewizyjnego a także oddzielnie krótkiego filmu o zabijaniu i krótkiego filmu o miłości były przełomem w karierze Kieślowskiego. To właśnie te filmy zwróciły uwagę zagranicznych producentów na dokonania reżysera. No i otworzyły mu drogę do realizacji chociażby podwójnego życia Weroniki, na no a później do realizacji cyklu Trzy Kolory. To kilka słów od mistrza Krzysztofa Kieślowskiego. Dlaczego Pan rozwala zrezygnowanie jak skręcenia filmów po tych trzech filmach? Zrobiłem strasznie dużo filmów w życiu, myślę, że już wystarczy. Ale jest jeszcze coś ważniejszego myślę niż to. To jest po prostu to, że jeżeli robi się filmy, jeżeli chce się robić filmy, trzeba trafiać w czas. To jest bardzo istotne. Trzeba mówić do ludzi o dwie generacje młodszych. Trzeba wiedzieć, czego o nich chcą posłuchać.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 w tej chwili kończymy. Oczywiście, że to jest zmęczenie, ale to nie jest tylko zmęczenie, ponieważ to uczucie mi towarzyszy już od dawna. Znaczy mam cały czas poczucie, że może jeszcze tym razem uda mi się trafić a może nie. Ach, filmy Kieślowskiego są ponadczasowe. Ja nie ukrywam, że przygotowuję się do dużego spotkania wokół twórczości Krzysztofa Kieślowskiego właśnie w związku z rocznicą śmierci i ze zbliżającymi się też jego urodzinami w czerwcu. I w święta obejrzałam całość, obejrzałam dekalog i drodzy państwo, to się nie starzeje. Te wszystkie dylematy moralne, etyczne, które są tam zawarte, o których opowiada i Piesiewicz i Kieślowski dotyczą także i nas, chociaż mi Minęło już tyle, tyle lat, a jego filmy przykuwają także ze względu na wspaniałą grę aktorską, bo to przecież tam wykluwały się wielkie talenty. No, chociażby przecież Jerzy Sztur, który grał u Kieślowskiego, Zbigniew Zamachowski, Artur Bardzisz, Olaf Lubaszenko, Grażyna połowska. No można by tak wymieniać. To jeszcze kilka słów właśnie od mistrza Kieślowskiego. To od, od, od pierwszej miłości myślę, że troszkę się posunąłem w, w szukaniu środków wyrazu. To, że nie obcuję z literaturą, to też nie jest prawda, bo po prostu nie obcuję do tego momentu, w którym nie znajdę ciekawego scenariusza, czy ciekawego, czy ciekawego pomysłu w literaturze. Zazem takie dwa pomysły na przykład w literaturze reporterskiej, prawda? Na podstawie Borski tych, się pojawi, tak? Borski, na podstawie Borskiego, na podstawie Karasia, na podstawie ich reportaży zrealizowałem przecież dwa, dwa fabularne filmy, prawda? I, I ja myślę, że to nie można mówić, że ja patrzę tylko na to, a nie patrzę na tamto. To nie jest tak. Ja patrzę i na to, i na to, gdzie znajdę coś, co mi odpowiada, coś, co jak gdyby potwierdza moje poglądy, to po prostu z tego czerpię, z tego biorę. I, i z równym powodzeniem jutro mogę wziąć do ręki książkę, powieść, dramat, czyli scenariusz cudzy, prawda? Bo do tej pory robiłem zawsze na podstawie jednak własnych scenariuszy. I na wszystko jestem otwarty. To jest po prostu kwestia tylko tego, że w tej chwili znajdowałem w tym miejscu. Dobrze, to powiedz, czym jest dla ciebie film? Bo oglądając twoje filmy, poczynając od fabryki, przez życiorys do personelu, można zauważyć, że film na pewno nie jest dla ciebie zabawą. Nie jest zabawą, nie. To czymże on jest? Ciężką pracą. To za mało. Ciężką robotą po prostu. To znaczy, to jest środek, no, to jest środek ekspresji. Ja rozumiem, środek ale się. Czy to jest y, środek ekspresji publicystycznej, bo y, no znaczna na... część twoich filmów ma ten tak, także Ta no. i, tak, i publicystycznej, także i publicystycznej, ale nie tylko, ja myślę. Znaczy, ja myślę po prostu, że to, że, że, że to ciężko byłoby analizować i zamykać to w jakiś okres. To niedobre w tym jest, o czym mówiłeś na początku, że, że to się zaczyna analizować i jak gdyby dorabiać ideologię do pewnej grupy filmów, która w gruncie rzeczy ma co ze sobą wspólnego, no to, że zrobiona jest zrobione z jedną ręką. Ale przecież to są filmy o całkowicie różnych sprawach. To przypomnij te filmy, jeżeli możesz. Te, które się no twoim zdaniem różnią tak yy, diametralnie. Moim zdaniem, moim zdaniem wszystkie one się różnią od siebie w jakiś sposób. Oczywiście są echa tych filmów na filmach następnych, echa doświadczeń, echa tego, co zobaczyłem, pojawiają się w innych kolejnych próbach, to jest jasne. Ale filmy te dotyczą czego innego. Mimo, że w gruncie rzeczy dla mnie osobiście są to filmy o moralności. Mówiąc o moralności. To jest jakby mój podstawowy temat w tym się kręcę. Ale no na przykład porównując pierwszą miłość, o której tu wymieniłeś i życiorys, no przecież to są filmy diametralnie różne, prawda? Oczywiście czekamy na ten nowy film zainspirowany dekalogiem, ale proponuję Państwu powrócić do dzieł Krzysztofa Kieślowskiego, ale także do muzyki skomponowanej przez Zbigniewa Preisnera, wielkiego przyjaciela kina. na zakończenie magazynu bardzo filmowego. Jeszcze utwór instrumentalny z filmu Przepis na morderstwo, film od jutra w kinach. To też właściwie opowieść poniekąd nawiązująca do tych dylematów moralnych, o których wspominaliśmy w związku z Krzysztofem Kieślawskim i z Dekalogiem, bo to opowieść o Bekecie, który jest spadkobiercą fortuny, no i pragnie ją otrzymać i później zatrzymać, no zrobić wszystko, żeby, żeby mieć. Te e, pieniądze. Martyna Podolska, magazyn bardzo filmowy. Zapraszam Państwa za tydzień, bo już mogę powiedzieć, że będziemy mieli gościa specjalnego, odwiedzi nas laureata Oskara, Alan Starski, a e, będziemy rozmawiać o pianiście w filmie Romana Polańskiego, który ponownie wejdzie do kiny. Już teraz Państwa serdecznie zapraszam. Polskie Radio. A już teraz zgodnie z obietnicą Magda Mikołajczuk i wspomnienie: Jerzy Maksymiuk obchodzi dzisiaj 90 urodziny. Jest znakomitym mówcą i kompozytorem. Kulturalna Jedynka. Jerzy Maksymiuk jest dyrygentem prawdziwie charyzmatycznym. Przez wiele lat prowadził Polską Orkiestrę Kameralną, dyrygował BBC Scottish Symphony Orchestra w Glasgow i Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. W roku 1986, a więc mając 50 lat, tak opowiadał Ewie Piaseckiej o tym, jakimi cechami, poza tymi muzycznymi, powinien być obdarzony dyrygent. Przeraża mnie ten, ten zawód, czasami jak tak no rozmyślając Staram się dosyć, jakie umiejętności trzeba posiadać. No proszę popatrzeć. Trzeba być generalistą. Wie pani, że moje próby ostatnio są determinowane czym? Czy koncertem, pani sądzi? Czy moimi wymaganiami? Nie. Meczami. Mecz. Mecz determinuje próbę. Mecz determinuje godzinę koncertu. Ja nie mogę, bo ja widzę, jak przedłużam próbę, że to w ogóle... nie. nie. Byłoby to szaleństwo nie. Po Ludzie mają opór. Ja muszę zrozumieć. Muszę zrozumieć, że ktoś odbiera samochód dzisiaj, na który czekał dwa lata, że wobec tego nie, nie ma koncentracji. Że ktoś ziewa i że tylko niekoniecznie on jest nudzony. Długo miałem pretensje do ludzi, którzy ziewają, nim się... Ktoś mnie przekonał, że to nie tylko sprawa ziewania, ale to sprawa może być krążenia. Czyli widzicie, wkracza tu nawet medycyna w to. Psychologia, medycyna... Bo jednak można doprowadzać do różnych stanów ludzi, tylko do, do jednego nie wolno, kiedy będzie protest. Dlatego tutaj jest niezwykle potrzebny autorytet, ale prawdziwy. To znaczy, kiedy ludzie się orientują, że temu człowiekowi, że można to, on zauwać. mówi, to, to my mu zaufamy, a temu nie zaufamy. Orkiestra zawsze chce dobrze grać. Wspaniale. Ja nie mam czasu, no właśnie. ja nie mam czasu przeczytać gazety, ponieważ mój dzień to jest, to jest taki. Wstaję, hotel, przypuśćmy, Barcelona, autobus do Madrytu. Próba, bo musi być próba przed koncertem. Tak. Koncert, po koncercie wspaniałe przyjęcie, rozmowy z ludźmi. Tak. Często mówią te same zdania tak. i te same rozmowy wobec tego tak. i następny dzień taki sam. Dzisiaj niezwykle szczęśliwy, że tutaj pani przyszła i ja mogłem sobie 5 minut na fortepianie pograć. Jaka musi być kondycja? Czy to nie tak samo jak w sporcie i nie tak samo pokonywanie siebie i pokonywanie materii? Mówiąc do członków orkiestry, do zespołu, niezwykle jest istotne nie tylko jakie słowo, jakie jest natężenie słowa i jaki gest temu towarzyszy. Jeżeli będzie gest zachęcający, proszę Pana, proszę to tak, to człowiek zrobi. Jeżeli będzie egzaminowany, nie zrobi. Mała różnica. Jeżeli ktoś tego nie wyczuwa, nie może być dyrygentem. Inny odbiór, inna reakcja. Ja znam takie tak. przypadki, mhm. bo nie można się ludziom dziwić, że oni tego nie robią. Mówiliśmy o zbieżnościach ze sportem. Ktoś opowiadał, w jakich okolicznościach poznał pana, mianowicie, zajechał pan do łańcuta, stanął przed tamtejszym pałacykiem, o. położył na trawniku frak i następnie no, zaczął pan biegać w Adidaskach. a, tak? a, tak? a tak. potem patrzę, chłopcy grają w piłkę. Dajcie, chłopcy, zagramy sobie troszkę, no i pograłem z niej pół godziny, ale bramki nie było. Trzeba było tego, żeby doprowadzić do bramki. Przedili dla mnie bramkę. No i jakoś upadłem niesz, nieszczęśliwie, no i ręka w gipsie, ale miałem koncert jedną ręką. Czyli pierwsza zdyrygowałem z, z ręką na, na temblaku. Biorąc pod uwagę, jak wielką energią jest obdarzony Jerzy Maksymiuk, jak szybko mówi, jak szybko zawsze się poruszał, to fakt, że dyrygował z ręką na ten blaku nie powinien specjalnie dziwić. Podobnie jak jego miłość do szybkich temp, wykonywanych z orkiestrą utworów. Co cieszyło panie szatniarki? Ta inklinacja do szybkich tem była widoczna, to jest choroba moja, ale taka już jest. No i najbardziej cieszyły panie, my, które miały palta. Mówił jak pan dyryguje, to 15 minut i idziemy do domu. Dziękujemy panu bardzo. Jerzy Maksymiuk studiował kompozycję, grę na fortepianie i dyrygenturę w Warszawskiej Wyższej Szkole Muzycznej. W 2011 roku tak opowiadał Annie Skulskiej o swoich studiach i mieszkaniu w tzw. Dziekance, czyli w Warszawskim Akademiku dla Szkół Artystycznych. Wiele osób spotkałem. No, wszyscy zdolni i niezdolni tam się przewijali przez tą dziekankę. To było takie centrum. Gdzie wszyscy przychodzili wieczorem, niektórzy w pięknych marynarkach grali, pamiętam, brydża, ale było no, biednie. Mieszkałem bym, z Andrzejem Banatem, który obecnie jest skrzypkiem w Getynze, a potem z Krzysztofem Jakowiczem. Pamiętam, mama Andrzeja Banata robiła świetny smalec. To było coś takiego jak jakbym teraz, ja nie wiem, kalary czy coś. A ponieważ nie było noży to nauczyłem się pewnej techniki jak bułkę przekroić. I, i do dzisiaj jest to wspaniały sposób, bo z tego widać, się nakuwało i tam odpadały dwie części. To jest taka cecha, którą nie mogę opanować. Nie mogę spędzić dnia, żebym coś nie wymyślił, bo to, jak, jak gdyby to była moja konieczność. Nie chcę mówić, co teraz wymyślam, ale kiedyś musiałem coś zrobić, bo to było moją potrzebą. No, pokój. Jak zmienić pokój? Domyśliłem się, że jak łóżkom się odetnie nogi, jak będą łóżka niskie, bo były wysokie, tak jak w wojsku, to pokój się poszerzy. I rzeczywiście tak było. Ale jak jeszcze poszerzyć? No to deskę przybiłem do parapetu i na końcu deski postawiłem kwiat. Czyli ta deska miała jakieś... Metr 50, jak się patrzyło, jak się wchodziło, to rzeczywiście pokój miał 3 metry, a nie miał jednego metra. Jak Jakowicz, pamiętam, kiedyś pojechał na Święta i wrócił, tutaj Pikasy, bo tak się mówiło, jak było kolorowo. Łóżko czerwono-żółte, zielona deska mój Boże, coś stało, miga mi w oczach. No ale jakoś tak strasznie się chyba przyzwyczaił, bo, bo nie pamiętasz, żebym to przemalowywał. Muzyka Grę na fortepianie w Warszawskiej Akademii Muzycznej Jerzy Maksymyuk studiował u Jerzego Lefelda, legendarnego pianisty i tak o nim opowiadał. Jaki był profesor Lefeld? Bardzo elegancki, w ogóle postura była niezwykła. Był bardzo przystojny, wysoki, wspaniale zbudowany, wspaniały, nosił garnitury i jeździł na, na motorowerze. I stale go reperował. A, mieszkałem w jego domu w Piasecznie. Miał taki dom, ponieważ nie miałem mieszkania w pewnym czasie. To mi pozwolił mieszkać u siebie. I dojeżdżałem z Piaseczna do teatru na szwedzkiej, żeby pracować, to, bo byłem kierownikiem muzycznym. O właśnie, Jeszcze Rakowiecki, wtedy dyrektor nowo mianowany teatru na szwedzkiej, poszukiwał sprytnego, zgrabnego. No i, i znowu padło na mnie. Pamiętam, że akompaniowałem na takim egzaminie Fedorowiczowi Jackowi. Odnalazł mnie, że ktoś jest taki, kto umie wszystko, trzeba było kabaretową piosenkę zagrać, to to liryczno, to też zagrałem. No i to była moja praca związana z statem, pisałem muzykę. Wtedy to się uważało, jak ktoś pisze muzykę do teatru, że to jest bardzo źle. Bo z tego się nie nazywałem Jerzy Maksymiuk, tylko Barbasiewicz. Teraz jest honorem, kto pisze muzykę do filmu, kiedy jest odwrotnie, bo to był mój taki zarobek, ponieważ rodzina w ogóle nie mogła im pomóc, bo nie miała jak. W latach 1983-93 Jerzy Maksymiuk kierował BBC Scottish Symphony Orchestra i tak wspominał podróże z tą orkiestrą. Pamiętam, że w jednej mieście chyba było tylko 17 mieszkańców, bo z tego zdążyłem do każdego pójść, zaprosić na koncert i graliśmy czwartą symfonię Czajkowskiego. To nie słyszeli po raz pierwszy w życiu. Oczywiście w radiu ktoś słyszał, ale na żywo nikt nie słyszał, ponieważ orkiestry dojeżdżały nieczęsto.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 Jerzy Maksymiuk to nie tylko dyrygent, pianista, ale też kompozytor muzyki symfonicznej, kameralnej, baletowej i filmowej. Jest laureatem wielu nagród i odznaczeń, między innymi złotego medalu zasłużony kulturze Gloria Artis i diamentowej batuty przyznawanej przez Polskie Radio. Dzisiaj ten wspaniały artysta obchodzi 90. urodziny. Lektury jedynki. Sytuacja w salonie mogła wymknąć się spod kontroli. Ktoś postanowił interweniować. Posłuchajmy czwartego fragmentu powieści Daphne du Maurier Rodzina Delaneyów. Czyta Anna Kert. Celia doszła do wniosku, że choć jej się nie chce, musi jakoś powstrzymać Najala i nie dopuścić go do pianina. Nie, żeby Charles nie lubił muzyki, ale po co niepotrzebnie podkreślać fakt, który od lat przysparza mu cierpień, że to Nile odgaduje pierwszy przed mężem, siostrą, dziećmi. Co dzieje się w szczelnie obwarowanym umyśle Marii? Odłożyła koszyk z robótką. Mój kandy Fertings spędzała zwykle na cerowaniu dziecinnych skarpetek, bo biedna Poli nie nadążała, a oczywiście nikt nie poprosiłby o to Marii. I szybko. Zanim Najal usadowił się przy instrumencie, właśnie wyciąga stołek i otwiera wieko, zwróciła się do szwagra. Ostatnio wcale nie zajmujesz się akrostychami. Dawniej wszyscy siedzieliśmy z nosami w słownikach, encyklopediach i innych źródłach. Charles, jaka jest dziś pierwsza linijka? Na chwilę zaległo milczenie, po czym Charles burknął nawet jeszcze nie spojrzałem na krostych. Na razie moją uwagę przyciągnęło hasło na siedem liter w krzyżówce. Tak? A jakie to hasło? Bezkręgowiec żerujący na ciele innego zwierzęcia. Pasożyt podsunął Najel, biorąc pierwszy akord. I wtedy nastąpił wybuch. Charles cisnął gazetę na podłogę i zerwał się z fotela. Był blady ze zdenerwowania. Usta miał zaciśnięte w wąską kreskę. Nigdy dotąd nie widzieliśmy go w takim stanie. Racja! Wrzasnął. Pasożyt! Wy wszyscy jesteście pasożytami! Cała wasza banda! Zawsze tak było i nic już was nie zmieni. Po dwakroć, nie! Po trzykroć pasożyty! Po pierwsze... Od dzieciństwa kupczycie tą iskierką talentu, jaką mieliście szczęście odziedziczyć po waszych wspaniałych rodzicach. Po drugie, nikt z was nie zhańbił się jak dotąd uczciwą pracą. Za to tuczycie się krwią głupiej publiki. Naszą krwią. I egzystujecie wyłącznie dzięki nam. Po trzecie, żerujecie na sobie wzajemnie, bo żyjecie w świecie fantazji, których sami stworzyliście, a który nie ma żadnego związku z niczym, co istnieje na niebie i na ziemi. Anna Kert przeczytała czwarty fragment powieści Dafni du Maurier, Rodzina Delanejów. Tłumaczenie Anna Bańkowska. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros. Jutro ciąg dalszy. Jedynka. Polskie Radio.